To są informacje Polskiego Radia 24. Nadchodzi gwałtowne załamanie pogody. Rano odbędzie się narada z udziałem służb. Rządzący na nie, opozycja na tak. Prezydent deklaruje, że chce nowej konstytucji. Bułgarzy idą do urn. To będzie kolejna w ostatnich pięciu latach próba wybrania parlamentu. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Zapraszam. Zagrożenie ulewami będzie tematem porannej narady rząd w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnym deszczem, głównie na zachodzie Polski. Ostrzeżenia obowiązują od dzisiejszego do jutrzejszego popołudnia. O gotowości służb zapewnia tymczasem rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Służby podległe MSW ja są w pełnej gotowości do podjęcia ewentualnych działań w związku z możliwymi opadami deszczu w województwie przede wszystkim dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim czy zachodnio zachodniopomorskim. W spotkaniu ma uczestniczyć m.in. wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, a także szefowie służb Początek Narady o dziewiątej, A już za kilka minut, zaraz po informacjach o pogodzie, porozmawiamy z rzeczniczką IMGW Agnieszką Prasek. Prezydent Karol Nawrocki chce nowej konstytucji, proponuje odejście od obecnego modelu ustrojowego. W wywiadzie dla Kanału Zero prezydent Nawrocki ocenił, że obecny ustrój jest niewydolny, ponieważ nie przekazuje kompetencji władzy wykonawczej ani prezydentowi, ani premierowi. W głos polityków w tej sprawie wsłuchał się Michał Fabisiak. Z diagnozą prezydenta zgadza się opozycja. Witold Tumanowicz z Konfederacji uważa, że obecny ustrój prowadzi do paraliżu państwa. Widać, że jak są prezydent i premier z różnych obozów, no to te napięcia występują. A Jarosław Selin z Prawa i Sprawiedliwości dodaje. Nasi przodkowie w ramach Konstytucji 3 maja przewidzieli, że Konstytucję co 25 lat trzeba zmieniać. Robert Biedroń z Lewicy obawia się, że zmiana Konstytucji skończyłaby się ograniczeniem praw obywateli. Ostatnią rzeczą, na którą zgodzi się Lewica to jest gmeranie w Konstytucji. A Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej dodaje Dzisiaj to jest najważniejsze wyzwanie dla prezydenta, przeczytać konstytucję i zacząć ją przestrzegać. Prezydencki minister Wojciech Kolarski powiedział, że w najbliższym czasie powołana zostanie Rada Konstytucyjna, która będzie miejscem pracy nad nową ustawą zasadniczą. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Doniesienia zaprzysiężonych sędziów Trybunału Konstytucyjnego już w prokuraturze. Dwoje sędziów jest już po przesłuchaniach. Mówił o tym w mediach społecznościowych prokurator generalny Waldemar Żurek. Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek skierowali do niego doniesienie w sprawie niezaprzysiężonej przez prezydenta czwórki nowych sędziów do Trybunału. W treści zawiadomienia wskazali, że wobec Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego naruszono przepisy, bo czworgu sędziów nie przydzielono stanowisk pracy i spraw dorosłych. Poznania. Waldemar Żurek zapowiedział wnikliwe postępowanie dowodowe. Do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To sędziowie, których prezydent zaprosił do Pałacu Prezydenckiego. Ale mamy jeszcze czterech prawidłowo wybranych sędziów. Służby Trybunału nie dopuszczają tych osób do pracy. Prokuratura działa szybko, te dwie osoby, które złożyły zawiadomienie są już przesłuchane. i Będziemy prowadzić wnikliwie postępowanie dowodowe, kto ponosi odpowiedzialność za łamanie prawa w Polsce. Tymczasem złożenie kontrzawiadomienia zapowiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jego doniesienie ma dotyczyć możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziów Będkowską i Szostka. Zdaniem Bogdana Święczkowskiego ich wniosek to fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Przestępstwo z artykułu 238 Kodeksu Karnego. Bułgarzy po raz ósmy w ciągu ostatnich pięciu lat wybierają parlament. Choć lider jest jeden, to znowu może się okazać, że nie będzie większości do stworzenia rządu. O szczegółach Piotr Piętka.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 W informacjach powracamy jeszcze do kraju. Płock będzie dziś Centrum Dobrej Zabawy i Sportowej Rywalizacji. W ramach akcji Polska na Tak zostanie zaprezentowany mural. Zapewnione będą też atrakcje na najmłodszych i odbędzie się mecz charytatywny reprezentacji TVP i artystów polskich. W spotkaniu wystąpią gwiazdy kina, byli piłkarze i dziennikarze. Jednym z zawodników piłkarskiej reprezentacji telewizji polskiej będzie dziennikarz Marcin Feddek, który mówił TVP3, że mecz będzie zabawą. Najważniejsze, żeby ludzie, którzy przyjdą na stadion, którzy usiądą przed telewizorami, mieli ubaw i ja pod tym kątem będę wychodził na boisko i będę też pracował przy Murawie. Mecz TVP kontra artyści rozpocznie się o 13 na stadionie w Płocku. To były informacje Polskiego Radia 24. Parasole przydadzą się dziś zwłaszcza na zachodzie. Tam silny deszcz z burzami. W pozostałych regionach również będzie na ogół deszczowo, a padać nie będzie tylko na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 12-13 stopni na północy do 19 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Uwaga też na lokalne podmuchy porywistego wiatru, szczególnie w czasie burz. To jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry, mamy niedzielę, 19 dzień kwietnia, 109 dzień roku, a ten dzień będzie trwał. Już albo aż czternaście godzin i 9 minut. Jaki będzie, no będzie różnie, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, no czyli teraz o pogodzie. E, to są dopiero rozmowy, podobno aż jedną czwartą życia spędzamy właśnie na rozmowach o pogodzie. Jest z nami Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Boli panią głowa? Zmienia się ciśnienie? Ciśnienie co prawda już powoli ulega zmianie i jak najbardziej może niekorzystnie wpływać no, na organizm każdego człowieka. Także, także przed nami zmiany, tutaj już zachód polski dostanie się pod wpływ niżu i frontu atmosferycznego, który właśnie przyniesie intensywne opady deszczu i ta intensywność będzie największa tutaj w województwie lubuskim, w województwie wielkopolskim, dolnośląskie, pomorskie i część województw opolskiego śląskiego oraz łódzkiego. Tutaj trudna sytuacja, opady. Na tą chwilę wydane jest ostrzeżenie stopnia drugiego i stopnia pierwszego, stopień drugi, tutaj właśnie Wielkopolska, Lubuskie i Dolnośląskie i tutaj suma tych opadów ze 12 godzin do około 40 mm, niewykluczone, że i 60 lokalnie, do tego burzę. Natomiast w całości 36 godzin, czyli do poniedziałku, tutaj tych opadów może być nawet do 85 litrów. Także spore wartości przy założeniu, że jednak ten grunt jest wysuszony. O dziewiątej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa ma się rozpocząć odprawa poświęcona sytuacji pogodowej w kraju, no, czyli jest groźnie? To znaczy patrząc na to, że ten grunt jest wysuszony, taka ilość tych opadów może lokalnie powodować podtopienia i wzrosty stanów wody. Natomiast, no mówię, to są wartości w przeciągu 36 godzin do 85 mm. także spore, spore wartości. Tutaj to ostrzeżenie, które zostało wydane, ono będzie obowiązywało od godzin popołudniowych dnia dzisiejszego do jutra, także do godzin popołudniowych. I tutaj w tym ostrzeżeniu ten okres czasu to lokalnie do 60 mm. mm przy okazji, przy okazji, będzie biał bardzo silny wiatr? Jak najbardziej tutaj lokalnie ta porwistość tego wiatru też może mieć wpływ. Natomiast to nie będą bardzo duże wartości. Tutaj lokalnie do 50 km na godzinę. Także tutaj głównym zagrożeniem to intensywne opady deszczu. Panie Agnieszko, to jest wyższy Bo wiem, niż? Bo lepszy... <głos> <głos> zawsze wiem, że lepszy wyż niż niż. Układ... <głos> to jest układ niskiego ciśnienia. Nie, nie, czyli tutaj strefa frontu atmosferycznego, ciśnienie będzie radykalnie się obniżać, zjawiska konwekcyjne i właśnie ta intensywność tych opadów. A później, później będzie chłodno, taki chłodny koniec kwietnia, bardzo chłodny, z przymrozkami? Przede wszystkim e, te temperatury no, no już będą spadać, no bo jeszcze dzisiaj na termometrach może no zobaczymy do 19 17, stopni. 17 do 19 stopni. Niewykluczone, że te wartości na południu będą jeszcze wyższe przy założeniu e, słonecznej aury. Natomiast już od poniedziałku temperatury będą spadać do 8 stopni na zachodzie i południu. Natomiast najcieplej będzie na wschodzie tutaj 12-13 stopni. I w poniedziałek nadal te opady deszczu, ta intensywność przeniesie się głównie do centrum Polski. Natomiast już od wtorku dość silny i porwisty wiatr od zachodu, temperatury będą spadać jeszcze lokalnie na termometrach 15, 14, 16 stopni na zachodzie kraju. Natomiast na pozostałym obszarze od 10 do 14, ale takiego wyraźnego ochłodzenia spodziewamy się w przyszły weekend, gdzie nawet na termometrach zobaczymy od 7 do 11 stopni i możliwe będą opady deszczu ze śniegiem, opady krupy śnieżnej, także tutaj, także porwisty wiatr. No, sytuacja jest dynamiczna, zmiana przede wszystkim tych wysokich wartości temperatury, z jakimi mieliśmy teraz do czynienia. No i deszcz i e, wiatr, nawet ta krupa śnieżna e, pod koniec kwietnia, kwiecień plecień, no to przeplata. No to, to nie jest żadna anomalia pogodowa o tej Jak, najbardziej, roku. jak najbardziej nie jest. Jest to oczywiście wpisane w jakby scenariusz wiosny, także e, trochę ciepła, trochę opadów i zmiany tych temperatur jak najbardziej dla tego okresu miesiąca są oczywiście e, normą. Pani Agnieszko, wiem, że Pani się spieszy, bo wszyscy chcą usłyszeć od Pani te wszystkie informacje o pogodzie. No, ale tak marzymy o majówce, prawda, która przed nami. Czy już coś wiemy? Jaka będzie ta majówka? Ciepła, słoneczna, piękna, bez deszczu, bez tej krupy śnieżnej, bez przymrozków. Co prawda jest to oczywiście jeszcze odległy termin jest sytuacja dynamiczna w pogodzie i tutaj jeszcze wiele wiele może się zmienić natomiast na tą chwilę tutaj powinna być raczej umiarkowana w ciągu dnia. Temperatury będą w przedziale od 15 do 18 stopni, ale tutaj w rejonach północnych, bo tam z kolei według układów barycznych widać napływ chłodniejszych mas powietrza. Co za tym idzie, będziemy mieć do czynienia z niżem i tam temperatury w przedziale od 10 do 12 na wybrzeżu, od około 8 do 10. Natomiast spodziewamy się lokalnie także opadów deszczu. Także majówka będzie z umiarkowaną temperaturą i raczej powinna należeć do tych zmiennych m, pogodowo m, okresów właśnie lat poprzednich, czyli tutaj nie na tą chwilę w prognozach nie widać, że te temperatury będą bardzo wysokie. Na razie przygotujmy się na to, co nas czeka dziś po południu, wieczorem, jutro no i w ciągu następnego tygodnia, który już za chwilę. Pani Agnieszko, no wiemy, że pani się spieszy, bo wszyscy są usłyszeć od pani te informacje. To jeszcze raz dziękujemy, że jest pani z nami o każdej porze dnia i nocy z takimi, no chcielibyśmy lepszymi, no ale cóż, no, tak jest. Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję, dobrego dnia. Reportaż na rano. Cóż to jest nasze życie dla innych, cóż to jest, czy warto się zbierzać, opowiadać, po co, e, a co to może komuś dać, e, a może jednak da. Przed nami reportaż Michała Zaręby. połączeni pasją, setki kilometrów w nogach i wiele wspólnych tras, Daniela i Bogumił, Michalak z Torunia przez lata odwiedzili dziesiątki miejsc, nawet setki pokonując zmęczenie, pogodę, własne słabości. Pasja do rowerów związała ich na całe życie. Z czasem dołączyły do nich młodsze pokolenia. No to posłuchajmy, jak to było i jak to jest. Ta rozrywki poświęta sobie troszkę spalić, spotykać się lubimy, kołować lubimy. Szukamy zajączka, chowamy konkursy, co robimy. No i tak te, taka integracja i składamy sobie życzenia. Ja. To już jest 46 z kolei rajd, gdzie nasi koledzy to zapoczątkowali tyle lat temu, a my już to kultywujemy dalej, ciągniemy. Mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej do 50 tu już wnuki jeżdżą, także już się dzieje, także myślę, że podtrzymają tą tradycję po nas jeszcze. jestem z trzema synami moimi i z moim tatą. Trzy pokolenia. Jesteśmy w trzy pokolenia. Janek, powiesz czy jest fajnie na rajdzie? Na które czekałeś? Zawsze jest szukanie jajka. Nigdy nie znalazłam. To jest po tylu lat! Jest psikanie wodą. Jest wodą. Dzień dobry. Śmigus Dengus. Turystyczna jazda dla każdego. To był zielony kormoran z bydgoskiego rometu. Końcówka lat 60., początek 70., -tych. Wiadomo, były problemy z rowerami, Bywało się rower taki, jak się dostało, trzeba było czekać, ale żeby taki rower zdobyć, to trzeba było na niego samemu zapracować. Trzeba było gdzieś pójść, pomóc sąsiadowi, coś przy rozbiórce domu, czy budowie, czy jakieś posprzątaniu. Tak się stało, kupiłem pierwszy rower, brat, sąsiad, drugi sąsiad, kolega i tak zaczęliśmy jeździć. Mój wujek miał taką starą niemiecką damkę, ciągle się śmiejemy, że skręcał w lewo, tak do rowu, więc trzeba było korykować kierownicą. Później to już był sukces, jak kupili mi rodzice składaka. A zaczęłam jeździć dopiero jak zaczęłam pracować, miałam kolegę w pracy, który należał do ptt i on mnie właściwie zaproponował, czy nie chciałabym na taką wycieczkę rowerową pojechać. Pojechałam. Na takich wycieczkach spotykaliśmy się z różnymi ludźmi z różnych klubów, gdzie się spotykali nie tylko z Torunia, ale i z okolicy, z całej Polski się zjeżdżaliśmy. Chłopacy patrzyli, żeby sobie jakąś tam dziewczynę znaleźć. Zawsze coś tam było do pomocy: a to trzeba było napompować koło, a to coś tam dokręcić, siodełko podnieść, wymienić dętkę. Ach, były chętne, żeby im pomóc. To się pomagało. No i tam. Żeśmy spotykali się i między innymi spotkałem tutaj moją żonę Danielę, obecną żonę. Wie pan, jak to je, się jedzie na wycieczce rowerowej, to jak do dziewczyna nie, a co tam w z a czy tam coś dźwignąć, no po prostu, no a mąż im po, pomógł mi wyjątkowo jakoś, jak skrzyło. I tam jeszcze oprócz tego, że się spotykaliśmy na tych wycieczkach rowerowych, widzę, spotkaliśmy się w pracy. W jednym budynku pracowaliśmy, więc no to mogliśmy się wtedy jeszcze spotkać, umówić jeszcze na jakąś wycieczkę, dogadać, wyjazd i, i na no, to jest w zasadzie. Wolność, swoboda, wiatr we włosach. Jest radość ze spotkania, że się wyjdzie z domu. Wiedziałam, że rodzice się poznali w klubie, że no, te wycieczki były dosyć regularnie. No, ja zawsze pamiętam rodziców <głos》>, jak jeszczących, więc ja nie pamiętam nic innego, że zawsze rower był obecny w naszym domu i to my jako dzieci z siostrą zawsze wakacje na rowerze, każdy weekend właściwie na rowerze. To była rozpacz, jak deszcz padał i mama mówiła, nie, nie jedziemy, bo zmukniemy. I to był wielki bunt, że przecież miałyśmy jechać. Mieliśmy bardzo dużo przyjaciół, znajomych, też rodzice mieli takich znajomych w swoim wieku, ze swoimi dziećmi, więc no dla nas to było takie dosyć naturalne. No i taki no, styl życia, tak? spędzania czasu, nic, nie znałyśmy nic innego. Więc na pewno jak i rodzice opowiadają tą historię, no to jest taki styl spędzania czasów i tutaj mój mąż wcześniej też nie jeździł jakoś tak bardzo na rowerze i też wciągnęliśmy się w, w turystykę rowerową, bo to nie jest tylko jeżdżenie, to jest też zwiedzanie Polski i okolic, poznawanie ciekawych miejsc. Takie rodzinne jeżdżenie na rowerze jest takie m, bardzo integrujące. No, że na przykład dziadkowie z wnukami, wszyscy sobie pomagamy, ktoś na kogoś czeka. E, robimy to jakby wszystko wspólnie i to jest taka jakby, można między pokoleniami łatwiej znaleźć jakąś nić porozumienia, tak? Przez taką właśnie wspólną pasję. Nie miał wyjścia. Nie miał wyjścia, to jest ten człowiek, który serwisuje nam rowery, który mi teraz pomaga. I pompuje i zmienia dentki. Tak, no trochę tak, jeżeli y, jakby wchodzi się trochę do takiej rodziny, gdzie coś takiego jest jakby jakim bardzo ważnym elementem, to się też tym przesiąka i no i to wciąga. No widzę, że rodzicom to sprawia ogromną przyjemność. Tam też sprawia przyjemność, bo też generalnie jak wybieramy formę wakacji czy spędzania czasu, to Rzadko są to jakieś takie miejsca wygodne. Raczej jest to planowanie z przemieszczaniem się, ze zwiedzaniem. Chłopaki jak mają gdzieś tam wybrać to wolą na, na rowerach z dziadkami, bo zawsze się coś fajnego dzieje, coś mogą zobaczyć. Dużo historii znają, fajne rzeczy opowiadają. Z dziadkiem i mama. Chyba, że mama trochę do przodu jechała No, a ty jak? Wolno, szybko? Wolno, czasem przyspieszę, że... Po szukaniu jajka, jechałem z całą grupą. Mhm. To ci się podobało? Mhm. No najbardziej to zapamiętałem UECT w 2018 roku. Taki Europejski Tydzień tak. Turystyki Rowerowej. Czyli zjeżdżali ludzie z całej Europy do Polski. A ty miałeś 9 lat wtedy. No. Tak? 9 lat. Paweł miałeś 7. Mieszkaliście pod namiotem mhm. wtedy? Pod namiotem. To, to chłopaki byli sami z dziadkami. Bez rodziców. Bez rodziców taki wyjazd pierwszy. Pamiętam, że tylko się dzieliliście. Jeden z dziadkiem, drugi z babcią jeździł. Różnym tempem. Z babcią jeździłem. Też. No bo Ty, już byłeś starszy, to trochę chciałeś szybciej jechać. A, Paweł jeszcze był moczy, na małym rowerku jechał. No to jeździł z dziadkiem, dziadek wtedy ten. I tam żeśmy się w grupie, na poszczególnych miejscach, ta trasie się spotykali. Na skróty jechaliśmy, żeby ich dogonić, żeby się spotkać. Mówię, kiedy się z nimi spotkamy, nie? Mówię, tam dojedziemy, to będą czekać na nas. To najlepsze to było, jak jechali pod górkę i staje. Dziadek mówi, co się stało. Dziadek, muszę się podrapać, nie? więc musieli stanąć. A my ze starszym jechaliśmy wtedy z większą grupą, nosił takim szybszym ten pewnie. To jest przygotowanie zimowe do sezonu. I to pomaga później w rozwijaniu pasji latem. A ten duch Walentynek, które minęły już, ale jednak są akcenty, bo są serduszka. Tutaj pewnie jakieś odblaski się pojawią, jeszcze czerwone, e, towarzyszy wam tutaj dzisiaj? No tak, jak najbardziej, akcenty, ser, ser, serduszka, e, samo powiązanie w grupie, to czyni to, że ludzie się wiążą między sobą, niekoniecznie pod znakiem miłości dwóch osób, miłości koleżeńskiej. Wszystkich witamy, wszyscy, wszyscy razem z nami się bawią. Nie ma, że ten jest lepszy, ten jest gorszy, Na robię tysiąc kilometrów, ten 200 ten 300, a ten 5. Dzięki temu, że z rodzicami jeździliśmy na różne rajdy ogólnopolskie, mamy znajomych właściwie z różnych zakątków Polski, mamy kolegę ze Śląska, Skalet, Kalet, z Warszawy, oni też są małżeństwem. Rodziny z Gdyni, moja siostra też jest z Gdyni, jedna z Torunia, spotykamy się wszyscy co roku gdzieś w różnych miejscach Polski. Po to, żeby właśnie z dziećmi, po pierwsze swoim tempem, wolno, bo te dzieci trzeba nauczyć jeździć w grupie, w kolumnie, nauczyć ich co to jest lewa przód, lewa tył. No ja już się nauczyłem. Ty już się nauczyłeś. Przy okazji coś zobaczyć, coś zwiedzić do jakiegoś ciekawego punktu, a to kościół oglądamy, a to jakoś muzeum, w jakieś ciekawe miejsce, a czasami to po prostu jest plac zabaw. Jak Zawarliśmy Związek Małżeński. Oczywiście byli wszyscy nasi koledzy. Tu mamy na zdjęciu całą gromadę naszych tutaj jeżdżących kolegów i koleżanek. W 1979 roku właśnie zawarli Związek Małżeński i założyli taką kronikę, w której no, takie poszczególne wyjazdy gdzieśmy jeździli. Na pewno raz, dwa razy w roku się jechało gdzieś dalej, także większą grupą. Teraz jest łatwiej, bo teraz samochód można zapakować sobie tam przyczepy, można sobie tam rowery wrzucić, bagaże. Kiedyś się jechało wszystko się wiozło na rowerze, łącznie z namiotem, z materacem. Dzieci były z przodu na przednim kole w koszyku i wszystko trzeba było zapakować, jak się jechało gdzieś dalej, do pociągu. Do tego pociągu wsiąść, potem wysiąść, wszystko zapakować, zdążyć na przesiadkę. Ale tak było, że już pociąg chciał odjeżdżać, a my jeszcze się, się pakowali. No ale wszystko się dało radę i się jechało. Nie było takich dróg jak teraz. To były takie drogi właśnie wyboiste. nie? Jak kolega mówi jedziemy drogą wojewódzką. No wiadomo droga wojewódzka obecnie jest dosyć ekstra. nie A to się okazuje, że błoto, bruk. <grystanie> nie ma w zasadzie jak jechać, żeby sobie coś nie urwać przy rowerze. Nieraz błoto po kolana. To akurat Słowiński Park Narodowy, gdzieśmy przejeżdżali, gdzie było Naprawdę po deszczu ciężko było, no ale się jedzie dalej, bo mieliśmy zaplanowane, więc trzeba było przejechać. Kiedyś się planowało wszystko z mapą, z przewodnikiem. Teraz jeszcze dochodzą komputery, gdzie można wszystko sobie spokojnie zaplanować, zapisać, wydrukować. No jest dużo łatwiej teraz. Portugalia dwa razy. Luksemburg. Luksemburg Holandia. Hiszpania. Belgia. Belgia. Powrót, jak jechaliśmy, staraliśmy się gdzieś po coś zobaczyć. To i przez Włochy, przez Węgry, i przez Słowenię, wiadomo, Czechy, Słowacja. To jest Rowery przyczepka z rowerami, tak, na osiem osób i, bo to tak jak bus, nie, to osiem rowerów. No, a jest taka, że jest jeszcze bagaże, nie, i wtedy, no, jak jest dużo kilometrów, to... Dojeżdżamy gdzieś tam na miejsce, tam spędzamy tydzień. Zwiedzamy teren na rowerach, przejeżdżamy w różnych punktach. Byliśmy okay. ostatnio we Francji, to tam się z, na polu namiotowym, cała baza. Tam było akurat 2,5 tysiąca ludzi z całego świata. Potem po tym tygodniu pakujemy się, no i wtedy wracamy do domu. 83 rok. O, to miałam 2 lata. Jedziemy za Agnieszką przez las do Papowa, toruńskiego i dalej do Tużna. Gdzie jest odpoczynek, grochówka. Tutaj spchamy się gdzieś pod górę dosyć wysoko, już nie szło wjechać, bo to z takim bagażem. Jak wjechać na przykład z Łysej polany, wjechać na morskie oko, to nie było tak. Niektórzy pieszo szli szybciej niż myśmy jechali tymi rowerami tam. No ale z powrotem już była frajda, bo dwie godziny pod górę, 20 minut z powrotem. To twój, też pani? To jestem ja, <głos》> cały czas. Mieliśmy taki cyrk nawet i tu spało się w tym cyrku, czwórkę. Tam nie było podłogi. Spało się tylko na materacach, na trawie, tyle, że dach był nad głową. I to nie trzeba było miejsce. codziennie zwijać i jechać dalej, a jak zmok to nie było, Zmiły się, trochę ważył. 25. Jubiluszowy Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej po województwie opolskim. Od 1 do 8 czerwca 1985 roku. Trasa wiedzie z Opola przez Turawę, Bąków, Wołczyn, Kościerzyce, Sarnowice do Nysy. Ruszam razem z chłopakami z klubu Przygoda. Pociągiem jedziemy do Herpnowych, Nowych, skąd ruszamy na rowerach do Opola. Tu nocujemy w internacie jakiejś szkoły. Niektórzy śpią w łóżkach, a inni na materacach. Widzimy Opole. No i Piotr stawiski złamał oś suportową. Było sporo szukania nowej po Opolu i nie tylko. Sporo nowych kontaktów nawiązaliśmy. Z Nysy wracamy pociągiem do Torunia. O, takie moje relacje, po prostu taki dziennik. Szuka się tych takich wsteczniejszych rzeczy, gdzie się było, gdzie jeszcze się nie było. Mamy teraz taką mapę, zdrapkę i zdrapujemy, gdzie myśmy byli, gdzie nie byliśmy, gdzie jeszcze by trzeba, gdzie są jeszcze te czarne plamy, gdzie tam nie było nas widać. Zresztą same mapki pokładane alfabetycznie e, województwami. I mapa, to prezent był od nas. Odkryte no, jest województwo pomorskie, łódzkie, województwo świętokrzyskie, może nie całe, Wielkopolska też jest częściowo odsłonięta, no jeszcze jest trochę tutaj jest niepółprzyjny szarości. Rodzice też robili tak zwany rajd dookoła Polski. To też jest dla wielu turystów, rowerzystów takie marzenie i wyzwanie. Właściwie w każdym województwie jest co ciekawego. Wspaniali ludzie, tak naprawdę, bo ja to jeżdżę tak naprawdę po to, żeby zobaczyć coś ciekawego, ale też. Poznać ludzi z pasją, przewodników czy, czy ludzi, którzy chcą no właśnie otworzyć na muzea, które niekoniecznie są tego dnia otwarte, ale widząc grupę rowerzystów, ludzie chętnie się dzielą i swoją wiedzą i swoją taką gościnnością, bym powiedziała, tak lokalną. Uważam, że jest to motywujące. Ja bardzo lubię zwiedzać Polskę i też to jeżdżenie na rowerze. Ja najbardziej lubię właśnie takie lasy polskie, na pewno nad morzem jest bardzo ładnie, lubię wsie polskie też bardzo. Jest dużo wolnej przestrzeni, zieleni i ładnie niebo widać. Można spotkać różne ptaki, np. przykład bociany albo barżanty. I to też jest fajne, bo to jest poznawanie przyrody takiej. Można się wiele nauczyć właśnie z przyrody albo historii. I potem to w szkole wykorzystać trochę. Na zdrowia przede wszystkim. Już lata lecą, trzeba jakoś podtrzymać kondycję. A ta miłość do dwóch kółek też jest faktyczna? No, cały czas jest, od dziecka już jest na rowerze. Korzyści, lepiej się czuję Jak muszę, siedział tylko przy telewizorze to musiał po lekarzach chodzić, a tak jednak jak kondycja jest. Tych kilometrów nie zliczaliśmy, ale bywały lata, gdzie się jeździło po 8 tysięcy rocznie, ale bywało, że i dwa tysiące. Kiedyś tak było, że kartki były na paliwo, no to się jechało więcej rowerem niż tym samochodem na tą kartkę paliwo się sobie bardzo pomagają, tak jak byliśmy na rajdzie właśnie takim jednym ze sprzodownickich, no my z dziećmi w koszykach, z przodu z tyłu te namioty, bagaże, puszki z tymi mielonkami, co się dostało, drzemy, nie? No to żeby, żeby jednak to nas czwórkę wyżywić przez ten tydzień. No i przerwa popołudniowa, panowie sobie zagrali w piłkę nożną, a my z dziewczyny tam i jeszcze tam kilku osób pojechaliśmy sobie taką małą traskę popołudniową. I pech chciał, że mają dokumenty i kartki żywnościowe. Usiedliśmy na, w parku, zostawiłam chlebak z tym wszystkim. Odjechaliśmy ten i za chwilę się przypomniało mi, że nie mam chlebaka. Wróciliśmy się, nie było, zginął. A to był chyba pierwszy czy drugi dzień dopiero tego zlotu. Więc bez kart żywnościowych, bez pieniędzy, bez dokumentów i tak dalej. Wiadomo, że no nic, tylko wracamy. No i proszę sobie wyobrazić, że grupa się zrzuciła. Na, na cały nasz czteroosobowy pobyt tego tygodnia. spędziliśmy super wakacje. Starych przyjaciół mamy tak niezawodnych, że możemy liczyć na naprawdę na pomoc w każdej chwili w każdych takich sprawdzonych. Należymy do tego Klubu Przygody bardzo dużo lat, bo klub już ma ponad 56. W tej chwili bierzemy udział w takich konkursach ogólnopolskich. W tym roku czwarte miejsce mieliśmy, jako klub w Polsce. Mierzy się aktywność klubu, ilość wycieczek, ilość odznak, ilość miejsc odwiedzonych. Rodzice to są prawie tutaj współzałożyciele klubu albo są właściwie od samego początku. Chciałoby się, żeby to przetrwało, żeby też ludzie w dzisiejszych czasach dostrzegali, mimo wydaje się, że doceniają ten rower, Zacenili też, że można się nim przemieszczać, że można zwiedzić coś, zobaczyć ciekawego. Nie tylko siedzieć przed komputerem albo polecieć na jakieś właśnie wakacje all inclusive, tylko trochę właśnie z tą grupą przyjaciół. W każdym wieku poznać naprawdę fajnych, wartościowych ludzi, każdy ma jakąś swoją historię. I tak jak naprawdę tutaj znajomi, rodziców. Są dla nas też bardzo otwarci i tacy pomocni pytają, co u nas. Cieszą się, jak przyjeżdżamy na rajdy. Witają się z nami. To, to, jest, to jest bardzo miłe też, że zaciera się też taka różnica wieku trochę bym powiedziała. Tak, tak. Każdy nie? bawi się z każdym. Nie wiem, mnie na przykład teraz motywuje, bo zaczęliśmy razem zdobywać taką ogólnopolską oznakę krajoznawczą. To jest taki wykaz miejsc, gdzie na poszczególne stopnie trzeba zaliczyć ileś tam różnych zabytków, ileś muzeów, ileś obiektów takich tam, ileś parków, jakichś największych, najciekawszych miast w Polsce i moim marzeniem jest już dojechać do tego stopnia najwyższego. Nie? Na razie dochodzimy do złotego i został jeszcze złoty z diamentem. No nie będzie to takie łatwe, bo to jest tych miejsc, one są bardzo mocno rozrzucone w różnych regionach, które no, zmuszają nas do zwiedzenia nawet no, dziwnych miejsc. Marzenia wszystkie są związane z rowerem. Jakby nie, jaki wyjazd by nie był, to nie ma wyjazdu bez roweru. Tak bym życzyła młodym, żeby zainteresowali się, że nie tylko same puste kilometry, ale żebyśmy poznali jeszcze tą naszą Polskę, bo jest naprawdę piękna. Zakończeni pasją wysłuchaliśmy reportażu Michała Zaręby. E, ktoś kiedyś powiedział tak, reportaż to wersja zdarzeń, która uczestnikom tego przedsięwzięcia, a więc bohaterom i reporterowi wydaje się niezmyślona. To nie była zmyślona e, historia. Dziękujemy za reportaż, dziękujemy za słuchanie.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 I będzie kolejna opowieść, ależ jaka. Z Wojciechem Cegielskim sprawdzimy, co się dzieje na świecie. W Kairze jest miejsce, do którego większość mieszkańców wolałaby nigdy nie zaglądać. Są tam góry śmieci, wąskie uliczki i ludzie, dla których odpadki są nie tylko brudem, ale pracą, pieniędzmi, a nawet czasami całym życiem. To jest opowieść o dzielnicy, która sprząta jedno z największych miast świata, chociaż sama od lat, żyje na jego marginesie. O wierze, biedzie, godności i o Egipcie, którego nie widać z hotelowych balkonów. Wojciech Cegielski, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze wydanie podcastu Świat w Polskim Radiu 24. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadamy nie tylko wielką politykę, ale też ludzkie historie. Takie, które nie zawsze trafiają na pierwsze strony gazet, a często mówią o świecie więcej niż oficjalne przemówienia i konferencje. Dziś Egipt, ale nie ten z folderów turystycznych. Nie piramidy i nie Nil, tylko Kair od strony, której wielu ludzi nigdy nie zobaczy. Dzielnica Mukattam, nazywana miastem śmieciarzy. Miejsce, które odpycha zapachem i widokiem, ale pozwala zrozumieć, jak naprawdę działa to wielkie miasto. Kair to jedna z największych i najgłośniejszych metropolii świata. Mieszka tu niemal 20 milionów ludzi a miasto i tak jest już za ciasne i się rozbudowuje. O centrum Kairu można opowiadać godzinami, ale dziś chcecie zaprowadzić na południowo-wschodnie peryferia. To tam znajduje się Mukattam, nazywany też miastem śmieciarzy. Mukattam to dzielnica, która była kiedyś jednym z najpodlejszych przedmieść Kairu. Dzisiaj to już część stolicy. Mieszka tu około 63 tysięcy koptów, czyli egipskich chrześcijan. Wśród nich jest Mina, którego spotkałem 10 lat temu. Miał wtedy 21 lat. Tak jak wszyscy członkowie jego sześcioosobowej rodziny, zajmował się zbieraniem i obróbką śmieci. Od 10 rano do 12 w nocy zbieram śmieci w centrum Kairu. Te śmieci są potem przewożone samochodem w ogromnych workach tutaj do Mukatam i tu są segregowane. Po takiej zbiórce, jeśli mam jeszcze siłę, to wracam do miasta i zbieram dalej. Potem w nocy śpię jakieś pięć godzin, często na ulicy, a potem kolejny dzień. Najlepiej idą aluminium i folia przezroczysta, które są wysyłane do Chin, a najmniej opłaca się papier. Zapytałem Minę, co robi, gdy ma wolny czas. Odpowiedział, że najbardziej lubi usiąść z kolegami w kawiarni z szyszą i pogadać o dziewczynach, narkotykach i o pracy. W tam spotkałem też 27-letniego wówczas Hani'ego. Pracuję jako kierowca. Włożę śmieci od jednego producenta do drugiego. W zasadzie to brzydzę się śmieciami, dlatego nie pracuję przy segregacji, ale jako kierowca. Czy przeszkadza mi ten smród tutaj? Mieszkam tu od 2002 roku. Wtedy były jeszcze tutaj świnie. Wtedy śmieciarze zwozili tutaj odpady organiczne dla świń. Przez pierwsze dwa lata nie byłem w stanie normalnie funkcjonować, bo okropnie tutaj śmierdziało. Chodziłem z chusteczką przy nosie, ale po dwóch latach się przyzwyczaiłem. I tu warto na chwilę zatrzymać tę historię. bo Muka tam nie jest tylko biedną dzielnicą na obrzeżach Kairu. To część dużo większej opowieści o mieście, które od lat próbuje nadążyć za własnym rozmiarem. Kair to metropolia ogromna, chaotyczna, duszna, zatkana ruchem i pełna kontrastów. Są tu bogate dzielnice, nowoczesne osiedla i szerokie arterie, ale są też miejsca, gdzie państwo od dawna nie działa tak, jak powinno. I właśnie śmieci są jednym z najlepszych przykładów dla tego problemu. Bo kiedy wielkie miasto nie potrafi skutecznie sprzątać samo po sobie, robią to za nie ludzie z marginesu. W Mukatam przez lata powstawał cały osobny system. Jedni odpierają odpady z miasta, inni je przewożą, inni sortują, jeszcze inni sprzedają to, co się da odzyskać i przerobić. To nie jest więc opowieść wyłącznie o biedzie. To jest także opowieść o bardzo twardej, często brutalnej przedsiębiorczości. O świecie, w którym można żyć pośród śmieci, a jednocześnie Zbudować własny biznes. I właśnie dlatego mieszkańcy tej dzielnicy tak często mówią o swojej pracy z mieszaniną wstydu i dumy. Wstydu, bo wiedzą, jak widzi ich reszta miasta, dumy, bo bez nich Kair tonąłby w odpadkach jeszcze bardziej niż dzisiaj. Mukattam to dzielnica, która formalnie istnieje od ponad 60 lat. Jej główną częścią był kamieniołom. Żyły tu świnie, osły i inne zwierzęta. I właśnie dlatego w 1969 roku przesiedlono tutaj koptów, których egipscy muzułmanie od zawsze traktowali jak gorszą część społeczeństwa. Koptowie, którzy wtedy trafili do zapomnianego przez Boga miejsca, wpadli jednak na pomysł, który wielu osobom przyniósł niezły majątek, w Egipcie wszędzie są przecież śmieci. Każdego dnia Kair produkuje ich 23 tysiące ton. Można zatem te śmieci zbierać, przetwarzać i na nich zarabiać. I tak powstało miasto śmieciarzy. I tu trzeba dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, bez której tej historii nie da się zrozumieć. Koptowie to egipscy chrześcijanie. Jedna z najstarszych wspólnot chrześcijańskich na świecie i część historii Egiptu dużo starsza niż współczesne państwo. Dla wielu Egipcjan są po prostu integralną częścią kraju. Ale przez lata bardzo często byli też mniejszością, która musiała walczyć o swoje miejsce, o bezpieczeństwo i o godność. W praktyce oznaczało to nierówny start, trudniejszy dostęp do części zawodów, słabszą pozycję społeczną, większą zależność od własnej wspólnoty i kościoła. I właśnie dlatego Mukatam nie jest tylko dzielnicą biedy. To także dzielnica mniejszości, która została zepchnięta na bok, a potem nauczyła się przetrwać po swojemu. Z jednej strony to historia dyskryminacji, z drugiej historia niezwykłej samopomocy, bo kiedy państwo nie daje ci wielu szans, budujesz własny świat, własne kontakty, własne zasady, własne miejsca pracy, własne kościoły. I właśnie dlatego w tej opowieści religia nie jest dodatkiem. Jest częścią tożsamości i częścią codziennego życia. Bez zrozumienia tego nie da się zrozumieć ani miasta śmieciarzy, ani ludzi, którzy w nim mieszkają. Słuchasz podcastu Świat. Kiedy wjeżdżam do Mukattam wąskimi uliczkami, widzę mnóstwo załadowanych, sprasowanymi śmieciami pikapów. Widzę też mnóstwo biednych domów oraz ludzi, którzy pracują na górach śmieci. Prócz tego błoto i wszechobecne muchy. Oczywiście śmieci czuć wszędzie, choć zapach nie jest aż tak nieznośny, jak mówili mi o tym moi znajomi, którzy byli tu przede mną. Pomukat tam oprowadza mnie Mario. Tak tu na niego mówią. To Mariusz Dybich, Polak, który od końca XX wieku mieszka w Kairze. Pracuje dla polskich archeologów ale znany jest przede wszystkim właśnie wśród koptów w Mokattam. Kiedyś to były peryferie Kairu, dzisiaj już jest, jest to centrum miasta. Ludzie ci oczywiście nazywają się śmieciarzami, chociaż oni śmieciarzami nie są, oni zbierają śmieci, śmieciarzami nazywają tych, którzy te śmieci wyrzucają. Natomiast y, oni świetnie się wykwalifikowali w przeróbce śmieci, plastyku, który jest tutaj przez nich sortowany. No Właśnie, bo zaczęło się od tego, że oni wpadli w pewnym momencie na pomysł, że na śmieciach można zarobić, skoro nie mają pracy. Nie wiem, czy oni wpadli na ten pomysł, tylko to była dla nich w zasadzie ostatnia deska ratunku. Jedna rzecz, którą mogą w tym Kairze robić jako kopci, którzy trudno im zdobyć lepszą pracę, więc na śmieciach szybciej idzie się to robić. Mam kilku przyjaciół, koptów, śmieciarzy, którzy dzisiaj są milionerami, chociaż mogą być nawet analfabetami, ale są milionerami. Ale problem jest taki, że milioner za zatrudnia biednych i biedni ciągle są biedni, nie? Gdyby nie ci śmieciarze, Kair byłby o wiele brudniejszy niż jest w tej chwili. Powstały trzy firmy sprzątające śmieci w Egipcie, yy, natomiast nie, nie są w stanie wszystkie dzielnice w taki sposób posprzątać, jak śmieciarze to już robią od dziesiątków lat. Tutaj mieszkają głównie kopci, prawda? Tak, tutaj na tej dzielnicy mieszka 99% koptów, jest 1% muzułman, którzy również śmieci przetwarzają. Nawet, nawet ich hodowali świnie, które nie spożywali, ale je sprzedawali, bo świnia, jak wiecie, może mieć 15 prosiąc co pół roku, prawda, i je wszystko. Ci wszyscy, którzy tu mieszkają, jak oni siebie widzą, jak oni siebie postrzegają? Jest jakaś taka duma z tego, gdzie tu mieszkam? Czy oni są dumni, czy, czy, żeby z bycia śmieciarzami? Raczej nie, ale dumni są z tego, jak śmieci można pięknie przerobić i na tym dobrze zarobić. W 96 roku dostali nawet nagrodę ONZ-u za najlepszy recykling w świecie. Powstały również o nich różne... Różne filmy na internecie są obecne o śmieciarzach mokatamskich. Były nagrody kilkumilionowe z Microsofta, ma nawet za te filmy. Natomiast oni żyją w takiej elicie zamkniętej, w swojej dzielnicy. To są w zasadzie trzy czy cztery potężne rodziny. Oni między sobą wychodzą za mąż, biorą krewnych za żony. Żyją w tej elicie. Oni w zasadzie niewiele się zastanawiają, co się dzieje poza dzielnicą. Może tylko ci się zastanawiają bardziej, którzy zwożą śmieci spoza tej dzielnicy. Natomiast ci, co są na tej dzielnicy, Żyją w tej elicie, tutaj zarabiają, tutaj żyją, tutaj mają kościół, który jest dla nich nie tylko miejscem kultu duchowego, ale i również rekreacji. Ojciec Samen zbudował dla nich teren w pustyni rekreacyjno-sportowo-religijnej, że, że mają miejsce na wypad. Na tej dzielnicy się również pojawia, że śmieciarze mają świetne samochody. Nawet BMW i Mercedes się znajdzie i do bardzo dobrej marki i rocznik bardzo nowy bo to jest takie dla nich prestiż, nie? Najlepsze komórki również w ręce muszą być, bo to jest też taka oznaka prestiżu, mogą być w domy od środka na przykład niewytynkowane, ale najlepsza marka musi być w ręce. Ale poza tym to są ludzie no, bardzo kochani, również trudni, bo tutaj z edukacją jest nie, naj, nie najlepiej. Albo z dobrym wychowaniem, czy z taką estetyką na śmietniku nie, nie jest bardzo łatwo. Natomiast może główne wychowanie to jest tylko przez kościół przez telewizję. Jak spojrzycie na dachy tych śmieciarzy, wśród tych ton śmieci, również na, na dachach, które są magazynami śmieci, są tysiące anten satelitarnych. Więc to też o czymś się mówi, prawda? Koptowie to grupa etniczna, która zamieszkiwała w Egipcie jeszcze zanim pojawili się tutaj muzułmanie Czyli są potomkami starożytnych Egipcjan Koptowie mają swój własny język, choć posługują się także arabskim Mieszkają przede wszystkim w Egipcie, ale także w Sudanie i w Libii To jedna z najstarszych grup chrześcijan, bo wiarę w Chrystusa przyjęli już w pierwszym wieku naszej ery Za pośrednictwem św. Marka Ewangelisty Obecnie około 11 milionów, czyli większość koptów, to wyznawcy prawosławia, a około 200 tysięcy, czyli zdecydowana mniejszość, to katolicy. Koptyjski obrządek katolicki to mieszanka różnych tradycji. Wierni chodzą do kościoła w piątek i w niedzielę. Księża nie muszą przestrzegać celibatu, a wierni przestrzegają, co ciekawe, zasad koszerności. Od czasu podboju Egiptu przez muzułmanów koptowie byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. To właśnie dlatego w 1969 roku władze Kairu zdecydowały się ich przesiedlić do Mukattam, czyli de facto do kamieniołomu. To jest pierwsze wydanie podcastu Świat na antenie Polskiego Radia 24. W tym cyklu pokazujemy świat bez ściemy. Nie tylko przez wielką politykę i nagłówki, ale także przez ludzkie historie, które pomagają zrozumieć więcej. Podcast Świat znajdą Państwo także na naszym kanale na YouTube, na Instagramie i na Facebooku. Wszędzie tam trzeba wpisać w wyszukiwarkę Podcast Świat, a premierowe wydania w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7.30. Za chwilę wracamy do Kairu, do miejsca, w którym śmieci stały się sposobem na życie, a wiara sposobem na przetrwanie. jest podcast Świat. W 1974 roku do Mukattam trafił chrześcijański zakonnik ojciec Szymon. I to m.in. dzięki niemu w dzielnicy zaczęła się budowa niezwykłego koptyjskiego kościoła w Skale. Monaster Świętego Szymona, jest dzisiaj jednym z największych kościołów w Egipcie, a Koptowie są dumni, że to oni go zbudowali. I to właśnie ojciec Szymon przyprowadził też do mu kattam polskiego Mario, czyli Mariusza Dybicha. Ojciec Amen, kiedy tutaj przybył po raz pierwszy w 1974 roku, jeszcze nie był wtedy kapłanem, ponieważ widział, że jest tutaj, jak to śmieciarz, który go tutaj przyprowadził, określił, że jest 4 kilometry ludzi i wszyscy nasi, a Boga nie znają, czyli wszyscy chrześcijanie, oszczeni gdzieś z Górnego Egiptu tutaj przybyli, bo Boga nie znają, więc musiał ich katechizować, rewangelizować, musiał zbudować im jakiś kościół i przez to powstał ten monaster. A ponieważ Bóg otworzył perspektywy w opuszczonym kamieniołomie, powstało coś w rodzaju monasteru, nazywa się to monaster, chociaż tutaj nie ma mnichów. Są tylko kapłanie świedcy i to jest w zasadzie takim centrum koptyjskim dla śmieciarzy, chociaż jest bardzo wielka frekwencja pielgrzymek z zewnątrz. Monaster Świętego Szymona jest tu ważny nie tylko dlatego, że robi wrażenie, nie tylko dlatego, że jest wykuty w skalę i przyciąga ludzi z zewnątrz. Dla mieszkańców tam to coś dużo większego niż zabytek czy miejsce modlitwy. W takich dzielnicach kościół bardzo często staje się centrum życia wspólnoty. Miejscem, gdzie można nie tylko się modlić, ale też spotkać, poszukać wsparcia, poczuć, że nie jest się samemu. I to dobrze pokazuje, czym naprawdę jest ta historia. Bo to nie jest tylko historia o śmieciach. To reportaż o ludziach, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach, ale próbują zachować porządek nie tylko wokół siebie, lecz także we własnym życiu, pracą, wspólnotą i wiarą. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Powiedz jeszcze, jak ty tutaj trafiłeś? Trafiłem tutaj w 1995 roku po namowie siostry matki Teryzy z Kalkuty, której wspólnotę odwiedzałem w śrocincu, który był właśnie na środku dzielnicy Śmieciarzy. Pewnego dnia na, na dachu, obserwując ten monaster, nie wiedziałem, że to jest monaster pod skałami, myślałem, że jakaś jednostka wojskowa. I na ten dach wyszła siostra z Bangladeszu, siostra Majel świętej pamięci, mówiąc mi, że tam jest ojciec Amen, ma bardzo dużo biednych chłopców, tam masz dużo pracy do zrobienia. I tak trafiłem do tego monasteru. Ojciec Amen, jako obcokrajowca przyjął mnie bardzo szybko, bo to niełatwo nie się dopchać do ojca Samena. I on mnie tak przetestował. Nie pytał się mnie, czy jestem katolik, protestant, czy ortodoksa. Pytał się, Mario, gdzie jest Jezus? Pokazałem mu, kierując ręką na serce, powiedziałem, tutaj. Złapał mnie za rękę powiedział, zostań ze mną. No i tak się zaczęła moja przygoda właśnie z Koptami w 95 roku. No dobra, tutaj. Zaczęłaś. Czym zajmuje się Mario w Mukattam? Jest artystą. W monasterze św. Szymona można zobaczyć rzeźby i napisy w kościele wykutym w grocie. W 1995 roku, kiedy ojciec Samuel Miatur przyprowadził tej groty, poprosił mnie, żeby to, co on mówił na ambonie, żebym ja to zrobił na skalę. Jest taki fragment w Ewangelii mówiący, jeśli oni zamilczą, kamień krzyczeć będzie, prawda? I kiedyś zamilkłem, ale kamień teraz krzyczy to, co ojciec Amen krzyczy z ambony. Ponieważ to, to są rzeźby wykonane o tematyce religijnej z życia świętych kościoła wschodniego, głównie świętego Szymona Sandalnika, albo z Ewangelii. Słowo wyjaśnienia, święty Szymon Szewc, nazywany też Szymonem Sandalnikiem, Szymonem Garbarzem, a także świętym Samenem, to koptyjski święty prawosławny, który żył w X wieku. Stąd jest patronem całego monasteru. Było to dedykowane śmieciarzom nawracającym się wtedy, nad których ten monaster powstawał. Z początku były bardzo malowane na pstrokaty kolor, co się właśnie podobało śmieciarzom. Natomiast kiedy później się turystyka tutaj zaczęła, musiałem, musiałem wszystkie te kolory zeszlifować na nowo. Kamienia mam tu tyle, że pytają się kiedyś ojca Samena, ile tej roboty tu jeszcze mam. On mnie wziął pod ramię, przeszliśmy się przez monaster i mówi tak, Mario widzisz tam? Tą skałę, widzieć tą górę, no widzę, końca nie widać, nie? A on mówi, no całą chcemy przerobić na otwartą Ewangelię. Tutaj koło nas, po twojej lewej stronie jest rzeźba z napisem byłem spragniony, daliście mi pić. Tak, to jest scena z życia świętego Samena, który w wolnej chwili, ponieważ w Egipcie wiadomo jak jest z wodociągami, donosił wodę starcom do domów żył z takiej akcji charytatywnej bardziej, pomagał im. Człowiek, który zasunął z tego, że kiedyś wydubał sobie oko, kiedy miał pokusę, biorąc dokładnie fragment z Ewangelii, jeśli twoje oko jest powodem do grzechu, wyłubie to z kolei ta rzeźba tam trochę dalej. Tak. Później porównałem go do Samsona ze Starego Testamentu, który również zwiedziony przez Dalilę, ogolili mu włosy, dostał się do więzienia, też mu oczy wydubali. I to z kolei ta trzecia rzeźba tam po prawej. Tak. I, i, i czwarta z kolei, Józef sprzedany do Egiptu, który ucieka przed żoną Piotifara, ale dostaje się przez kłamstwo do więzienia na trzy lata. I o co tu chodziło? to chodziło? Chodziło tylko o to, żeby pokazać, że przyczyną grzechu, nawet nie swojego, człowiek cierpi, ale po jakimś czasie Bóg go wywyższa. I to nie jest przypadkowy zestaw scen ewangelicznych czy biblijnych, tylko to jest, jak staniemy sobie tu w tej grocie i tak się obrócimy wokół własnej osi, to po drodze, po kolei widzimy sceny, które się układają w historię. Tak, e, dokładnie, tak jak wspomniałem, że to jest otwarta Ewangelia, chociaż w środku monasteru zobaczycie pewne załamanie, ale może wyszło to z tego, że po arabsku czyta się z drugiej strony, że się obróciły sceny, nie Nie wiadomo z której strony na to patrzeć, z tej czy z tej, prawda, wiadomo, że arabski czytamy z prawej do lewej, prawda, więc, więc wyszło odwrotnie. Ile czasu zajmuje wyrzeźbienie, no na przykład tej jednej rzeźby, tej kobiety, która nadstawia dzban i Szymona, który wlewa wodę do dzbana? To jest rzeźba do 2,5 metra wysokości, dwie osoby, no sam powiedz, powiedz ile. No nie wiem, 3, 4 dni, 5, tydzień. No niezły jesteś. 6 dni, tak, roz 5 dni, ale używam maszyn. Kiedyś skończyłem mechanikę wcześniej, więc używam maszyn i może dlatego tak szybko. Poza tym ta skała jest wapienna, więc jest dość miękka. Tam w kościele, tam już chyba było też trudniej o tyle, że widziałem niektóre rzeźby albo napisy też twojego autorstwa, które są na kilkunastu metrach wysokości. To tam już zwykła drabina nie wystarczy, tam musiałeś mieć pewnie jakiś podnośnik. No, trzeba się było troszkę wyspecjalizować w alpinistyce. Wisiałem na skałach po prostu. Wiesz, jak człowiekowi podskoczy adrenalina, to człowiekowi się tak fajnie robi. Człowiek się później przyzwyczaje, bez tego żyć nie może. Mhm. Monaster Świętego Szymona stał się sławny w całym Kairze. Przyjeżdżają tutaj turyści, a nawet muzułmanie, którzy chętnie biorą udział w odprawianych tu egzorcyzmach. To wszystko sprawiło, że Mukattam jest już znane nie tylko ze śmieci. To jest podcast Świat. Historia Mukattam to historia tego, jak koptowie, uważani za obywateli drugiej kategorii, poradzili sobie w życiu. Część z nich dorobiła się niezłego majątku, ale nie oznacza to, że wszystkim jest z tym dobrze. Posłuchaj, co o swoim życiu i swoich marzeniach opowiadają Michani i Mina. Oczywiście nie podoba mi się to, co robię. Tak naprawdę to chciałbym mieć lepszą, stałą pracę, dorobić się i ożenić się. Chciałbym mieć uregulowane życie, mieć piękny dom i dobrze prowadzić moje życie z Bogiem. Pojechałem kiedyś do Francji, bo tam leczył się mój brat i wtedy zobaczyłem jak w Europie jest porządnie, jak jest czysto, a tutaj w Egipcie jest brudno, są korki, brakuje mi tego co zobaczyłem we Francji, marzę żeby żyć w takim właśnie kraju. My żyjemy tutaj i zmagamy się z trudną rzeczywistością Jak jesteś chory, to nie masz pieniędzy, żeby pójść do dobrego lekarza Jak potrzebujesz samochodu, to nie masz na niego kasy Nie masz kasy na mechanika, na fajną wycieczkę Tutaj się źle żyje Marzę o tym, żeby ten kraj się wreszcie zorganizował, żeby była miłość, żeby religia była sprawą prywatną każdego człowieka, żeby została w kościołach i w meczetach, ale marze też, żeby wyjechać z całą rodziną do Europy. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Jeśli chcą Państwo wrócić do tej i innych opowieści, zapraszam na kanał podcastu Świat na YouTube, na Instagramie oraz na Facebooku. Premierowe wydania w każdą niedzielę o 7.30 w Polskim Radiu 24. Wojciech cegielski. dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wiemy z pewnością jedno, dziwny jest ten świat i warto sprawdzać jak bardzo. Nie mówię, że wszyscy, oczywiście tutaj podkreślam, ale że dużo mężczyzn jednak jakoś na przestrzeni dziejów musiało ukrywać dużo swoich emocji, no bo nie jesteś w stanie być, nie wiem, obrońcą jakiegoś stada czy jakiejś społeczności. No a taka była rola mężczyzn, jednak taka fizyczna też i chroniąca. No jeśli na przykład się bardziej boisz niż złościsz, jeśli lęk wygra no to będziesz, nie wiem, tchórzem. albo, albo Ale tak nawet, też, a, nawet już bez oceny możesz po prostu zwyczajnie zginąć. Czyli jakby musisz ten lęk gdzieś schować na chwilę, on może tam gdzieś jest, ale musisz po prostu tak się jednak nastroić, że tak powiem, no żeby jednak zaatakować, nie wiem, wygrać, mieć tą siłę, mieć tą y, motywację. No i tutaj złość wchodzi tak cała na biało, idealnie, no bo ona to robi. Ona po prostu mówi dobra, nie bój się, słuchaj, ja ci pomogę, nie? I, i zaraz... Będę zrób... twoim motorem. Tak, zaraz rozwalimy tego i tego i zrobimy to i to. No więc przez setki lat, tysiące, jeśli to się utrwaliło, no to trudno, żebyśmy teraz wymagali od mężczyzn, żeby w ogóle na 3-4 zmienili coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach dużo mówimy o traumie przekazywanej na przykład, nie? jakby z pokolenia na pokolenie, ale my nie mówimy o emocjonalności przekazywanej z pokolenia na pokolenie. A przecież to nie jest coś od osobnego. Przekazuje to kultura, przekazuje to historia, przekazują pamięć ciała i przekazuje to jeszcze to, co teraz, nie? Więc jakby to dużo jest sił, które na nas działają. I myślę, że każdy, kto ma problem z emocjami czy ze złością, musi sobie zdać sprawę, że to naprawdę nie jest jego wina, bo działa na niego bardzo dużo dużo sił, które mu utrudniają. I to było kolejne nasze zaproszenie do słuchania. W zbliżeniach gościem Jakuba, Jakuba Kukli dziś po 22.00 będzie Oliwia Ziembińska, psychoterapeutka i kultura znawczyni. Tematem będzie złość. Jako ostatni bastion prawdy, ekspertka wyjaśnia, jakie funkcje pełni złość i podpowiada, jak odczytywać złość jako informację i jak bezpiecznie z niej korzystać. Przypomnę, zapraszamy dziś po 22., a jutro powtórka o 23.30.